Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost sprzedaży istniejących domów W lipcu, trzeci miesiąc rzędu, nastąpił wzrost sprzedaży istniejących domów. Sprzedaż wzrosła o solidne 2% w porównaniu do czerwca. Zobaczyliśmy także wzrost o ponad 10% w ujęciu rok do roku. Z tych najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wynika, że sprzedaż domów osiągnęła próg 5 milionów 600 tysięcy jednostek. To najwyższy poziom sprzedaży istniejących domów, jakiego doświadczyliśmy w ciągu ponad 8 lat. Według głównego ekonomisty National Association of Realtors w lipcu nastąpił również wzrost wartości domów. Mediana sprzedaży istniejącego domu wzrosła o ponad 5,5% rok do roku. Mediana to Punkt cenowy, gdzie połowa domów została sprzedana za większą cenę, a połowa za mniejszą. Lipiec był 41. miesiącem z rzędu, kiedy to obserwowaliśmy wzrost wartości domów. Rynek nieruchomości ma wpływ na wskaźnik nastrojów konsumentów. Rynek realnościowy ma wpływ na zaufanie konsumentów także. Chociaż wolne tempo innych sfer gospodarki spowodowało w lipcu nieznaczny spadek wskaźnika nastrojów konsumentów, Consumer Sentiment Index Uniwersytetu Michigan rynek nieruchomości w pozytywny sposób wpłynął na zaufanie konsumentów. Pomimo kryzysu zaufanie konsumentów pozostaje na dość wysokim poziomie, w dużej mierze dzięki sile ożywienia na rynku realnościowym. Redaktor Bloomberg News przeanalizował dane dotyczące wskaźnika, aby zobaczyć, jak respondenci odpowiadali na pytanie o inwestowanie w dom. Przez 8 miesięcy, najdłuższy okres od 2008 roku, nastroje konsumentów kierowane pozytywnymi odczuciami wobec rynku nieruchomości i demonstrowały wysoki poziom ich zaufania. Wzrost zaufania budowniczych. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów spodziewa się zobaczyć zyski pochodzące z rynku nieruchomości w okresie całego roku. Ta optymistyczna prognoza opiera się na najnowszym wskaźniku rynku nieruchomości tak tzw. Housing Market Index Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Banku Wells Fargo. Wskaźnik, który mierzy ruch nabywców, warunki sprzedaży i oczekiwania w zakresie sprzedaży osiągną swój najwyższy poziom od listopada 2005 roku. Firmy budowlane spodziewają się zobaczyć do końca 2015 roku coś, co nazywają skromnym wzrostem na krajowych rynkach realnościowych. Ponad połowa Amerykanów może kupić wkrótce dom. 52% Amerykanów spodziewa się kupić dom w ciągu najbliższych pięciu lat. To wniosek z raportu dotyczącego nabywców domów w 2015 roku przygotowanego przez Harris Bank i opublikowanego na stronie serwisu finansowego marketwatch.com. Zdaniem ankietowanych, kiedy już zdecydują się kupić dom w przyszłości, będą gotowi zapłacić za niego średnio 296 tysięcy dolarów. I mimo, że prawie 60% twierdzi, że będzie szukać nieruchomości w internecie, znaczna część powiedziała, że skorzysta z usług agenta nieruchomości w poszukiwaniu nowego domu. Nagłówki wiadomości przyczyniają się do zawyżania wartości domów przez właścicieli. Wszystkie te nagłówki na temat wzrostu cen domów mogą zawyżać poczucie wartości domów ich właścicieli. Z najnowszego wskaźnika postrzegania cen domów, Home Price Perception Index, przygotowanego przez kredytodawcę hipotecznego Quick Loans w miesiącu lipcu, wynika, że istnieje przepaść między prawdziwą wartością domu, a wartością, którą ma on według jego właścicieli. W rzeczywistości zwiększyła się ona ponad 2 Dwukrotnie w porównaniu miesiąc do miesiąca. Oczywiście niektóre rynki przeżywają poważne trendy wzrostowe, ale niekoniecznie dzieje się tak na każdym rynku. Tak więc jeśli chcesz poznać prawdziwą wartość rynkową swojego domu, nie zgaduj. Wezwij agenta sprzedaży nieruchomości, który zrobi dla Ciebie porównawczą analizę rynku. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 radiowego magazynu. Osiadłość.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 Starzające się zasoby nieruchomościowe. Słyszeliśmy już wiele o tym, że zapasy domów są niskie i że koniecznie trzeba zwiększyć liczbę nowych budów. Cóż, oto kolejny powód, dla którego potrzebujemy większej liczby nowo budowanych domów. Zasoby nieruchomości w całym kraju starzeją się i to bardzo. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Department of Housing and Urban Development donosi, że średni wiek domów w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 37 lat. Zdaniem HUD około 2 trzecie wszystkich domów w całym kraju zostało wybudowanych przed 1980 rokiem. Z artykułu zatytułowanego Housing, opublikowanego na stronie internetowej firmy budowlanej wynika, że starzejące się zasoby realnościowe wskazują na ogromną potrzebę zwiększenia liczby nowo budowanych domów w całej Ameryce. Wzrost sprzedaży istniejących domów Sprzedaż istniejących domów odnotowała w lipcu ponad 10% wzrost w ujęciu rok do roku. Z najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wynika, że sprzedaż domów osiągnęła najwyższy poziom od lutego 2007 roku. Sprzedaż skoczyła również o solidne 2% w porównaniu miesiąc do miesiąca.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 Historii kredytowej. Gdy Cię mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000. 847-647-4000. Koniec części pierwszej.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 z rynku nieruchomości. Wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych nadal będzie poniżej normalnych poziomów. A oto optymistyczna prognoza. Gdy stopy procentowe wzrosną, łatwiej będzie dostać kredyt hipoteczny. Do takiego wniosku doszedł Jonathan Smoke, główny ekonomista realtor.com, który spodziewa się, że do 2017 roku oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrośnie do około 5,5%. Ale nawet pomimo tej podwyżki stopy procentowej, nadal będzie ona sporo poniżej historycznie normalnego poziomu 6%. Smoke jest zdania, że jeśli dojdzie do podwyżki, zmaleje popyt na refinansowanie, a tym samym kredytodawcy skierują swoją uwagę na rynek zakupów domów. A kiedy to już zrobią, złagodzą wymagania i łatwiej będzie uzyskać kredyty na zakup domu. Jak długo zajmuje wybudowanie domu? Zastanawiasz się nad wybudowaniem domu. Według najnowszych danych Biura spraw Ewidencji Ludności Census Bureau należy zaplanować na to przedsięwzięcie około 7 miesięcy od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do jej ukończenia. Jednak zdaniem Reese Miria, wydawcy zajmującego się nieruchomościami, jeśli zastanawiasz się nad wybudowaniem domu dla siebie, spodziewaj się, że potrwa to nieco dłużej. Budowa domu przez właścicieli zajmuje prawie rok, a to gdzie mieszkasz może mieć wpływ na ten termin. Budowa domu w regionie gór skalistych trwa średnio najkrócej w kraju, bo około 6 miesięcy od początku do końca. Unie kredytowe zwiększają udział w rynku kredytów hipotecznych. Coraz więcej nabywców domów zwraca się do Unii Kredytowych o pożyczkę na zakup domu. W ciągu zaledwie dwóch lat Unie Kredytowe zwiększyły swój udział w rynku kredytów hipotecznych do 11% w pierwszym kwartale 2015 roku. To wzrost z zaledwie 7% w pierwszym kwartale 2013 roku donosi serwis informacyjny związany z rynkiem nieruchomości Housing Wire. Z danych Agencji Kredytowej TransUnion wynika również, że liczba kredytów hipotecznych udzielanych przez Unie Kredytowe wzrosła o 35%, czyli Ponad dwukrotnie w porównaniu do średniej z branży kredytowej. Lokalne warunki rynkowe. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się najnowszym faktom i danym z całego kraju. W tym tygodniu spojrzymy na ceny domów opierając się na najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami za drugi kwartał 2015 roku. Jak wynika z najnowszego raportu dotyczącego cen domów w obszarach metropolitalnych Metro Home Process Report, przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, zwiększony poziom sprzedaży domów w połączeniu z niewystarczającą podażą zapasów realnościowych spowodował wzrost cen domów w drugim kwartale 2015 roku. Analizując 176 regionów metropolitalnych widzieliśmy wzrost cen w 93% badanych regionów, a 34 obszary metropolitalne do Świadczyły dwucyfrowego rocznego wzrostu. To spadek liczby rynków realnościowych, które doświadczyły tego samego rodzaju dużych skoków cen w pierwszym kwartale 2015 roku. Średnia cena istniejącego domu sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych wynosiła w drugim kwartale 2015 roku ponad 229 tysięcy. Oznacza to, że z roku na rok średnia cena wzrosła o 8,2% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Łączna średnia cena istniejących domów w drugim kwartale wzrosła o 6,6% w ujęciu kwartał do kwartału, a w porównaniu rok do roku wzrosła aż o 8, Wspomnieliśmy już o wpływie, jaki niedobór domów miał na wzrost cen nieruchomości. W drugim kwartale 2015 roku istniejących domów na sprzedaż było 2 miliony 300 tysięcy. To wzrost w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku, ale porównując miesięczną podaż domów na sprzedaż okazuje się, że nastąpił spadek do 5,1 miesiąca sprzedaży. Oznacza to, że przy obecnym tempie sprzedaży wszystkie domy dostępne na rynku zostaną wykupione w ciągu około 5 miesięcy. Ogólnie rzecz ujmując, 6-7 miesięczna podaż domów na sprzedaż jest traktowana jako zdrowa równowaga rynkowa. Spójrzmy teraz na średnią cenę domów w pierwszym kwartale w różnych regionach kraju, rozpoczynając od północnego wschodu. Ceny domów wzrosły w regionie północnego wschodu o ponad 5% w ujęciu rok do roku, osiągając średnią cenę ponad 269 tysięcy. W regionie środkowego zachodu ceny domów wzrosły o prawie 9%, dając średnią cenę 182 tysiące. W regionie południa wartości domów wzrosły do średniej ceny wynoszącej prawie 203 tysiące dolarów. W porównaniu do roku poprzedniego średnia cena skoczyła prawie o 9%. Na zachodzie ceny wzrosły o ponad 9% i to właśnie tutaj średnia cena jest wciąż najwyższa w porównaniu do wszystkich innych regionów, ponieważ wynosi 295 500 dolarów. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 kredytu hipotecznego. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 and then you just sit way over there and the songs they a lot of each one better than before And you're singing the songs thinking this is the life And you wake up in the morning and your hippies twenty twisted stars Where you gonna go, where you gonna go boy where, go? where you gonna sleep tonight And you're singing the songs thinking this is a life And you wake up in the morning and your hippies estás twisted cooly Where you gonna go, where you gonna go boy where you gonna sleep tonight Oh, where you gonna sleep tonight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 Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszamy. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.